Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dyktafonu. Jest to już odcinek numer 5. Ja jestem Sebastian, a dzisiaj powiemy o serialach. Znowu. Ale nie ważne. Moi drodzy, kończą się powoli wakacje. Dwa tygodnie zostały do września. Miesiąca, w którym wszyscy uczniowie wracają do szkół. Oczywiście miesiąca, który przeklinają wszyscy uczniowie. Studenci mają jeszcze miesiąc do rozpoczęcia swojej edukacji więc mają jeszcze czas, żeby na... dorobić sobie trochę grosza przed kolejnym roczkiem akademickim a moi drodzy, od września również zaczyna się oczywiście tak zwana serialowa jesień eee, czyli będziemy mówić o serialach mm -hmm. o serialach amerykańskich bądź innych brytyjskich, może francuskich, może jeszcze jakichś innych w polskiej telewizji zacznę od kanałów mniej komercyjnych kończąc na premierach bądź kontynuacjach już znanych nam seriali w stacjach polskiej Wielkiej Czwórki ja wiem, że to określenie, tym określeniem nazywa się cztery największe stacje w Stanach Zjednoczonych natomiast uważam, że do naszego rynku również to pasuje Wielka czwórka, bo u nas też są cztery duże stacje, które walczą o tą główną pulę oglądalności wśród widzów. A więc dobra, nie, przy, nie, przy, przynudzajmy, nie przynudzajmy i przejdźmy może do kanałów. Przejdźmy do kanałów. Zacznę od Universal Channel, które, która, które wyemituje Gwiezdne Wrota Wszechświat. Pierwszy sezon. E, będą emitowane po dwa odcinki w każdy niedzielny wieczór. Gwiezdne Wrota, Wszechświat już była emisja pierwszego sezonu w Polsce. No ale sobie puszczałem jeszcze raz. W Stanach oczywiście już od września drugi sezon. Kolejny sezon to... Kolejny serial to Dexter z sezonem czwartym. Californication z sezonem trzecim. I Free Rivers poruszający serial... O transplantacji organów z trzech punktów widzenia. Pacjenta, lekarza i dawcy. Tak wygląda najciekawsza oferta Universal. Oczywiście oni będą mieli jeszcze kilka, kilka seriali. No ale tego, tak to wygląda. Fox Life i tutaj nowość. Pierwszy sezon serialu Lista X. Od 6 września w poniedziałki o 22. Serial. Główną rolę... Nie, nie główną rolę, ale jedną z ról gra w nim znana z sagi Zmierz Elizabeth Razer hmm. Tak to wygląda kolejne, kolejne kanały TV4 TV4 pokaże nam serial e... Osaczona Będzie również nie pokazywany do tej pory w polskich stacjach drugi sezon Gliniarzy z Melbourne no i tak wygląda oczywiście czwórka słabo TVN7 same powtórki Ali McBeal 2,5 Teoria Wielkiego Podrywu czyli TVN7 standard nudy Kanał Plus amerykański Tata American Dead od 13 września, od poniedziałku do piątku o 20.10. E, czyli animowana historia dla dorosłych w stylu oczywiście Simpsonów i Family Guy. No e, i drugi będzie sezon Mentalisty, Uczciwego Przekrętu, czy Rockefeller Plaza 30. E, HBO wyemituje Dynastię Tudorów, ostatni sezon. Dwa odcinki co sobotę o godzinie 22.00, od września 18. .00. Wyposażony drugi sezon, czyli Hank dobrze mówię, dobrze. Od 24 września, Pępek Świata, The Middle, i to jest premiera. Od 6 września, od poniedziałku do środy o godzinie 20.30 na HBO Comedy. Eee... I czysta krew i będzie to True Blood, powtórka w październiku drugiego sezonu i zaraz po nim rozpocznie się sezon trzeci AXN proszę bardzo to samo szpiega, Burno Tais od 5 października, wreszcie w Polsce będzie Burno Tais jeden z najlepszych seriali Uch, jak ja się cieszę, chociaż i tak zapewne nie będę oglądał na AXN, ale mam nadzieję, że Komuś się to spodoba eee, z widzów polskich, będzie dalej. Gra Pozorów, sezon drugi, czyli Dark Blue, Rush, sezon drugi, Układy, sezon drugi. Zdarzyło się jutro. Eee, taki serialik. Eee, aha, nie pamiętam dokładnie o czym to była. Wiem, że to już leciało kiedyś i to było, że kot przynosił komuś tam gazetę a on tam ratował sobie znaczy widział nagłówki z tej gazety, bo to była gazeta jutrzejsza i on musiał powstrzymać te złe wydarzenia e, siły pierwotne sezon pierwszy i drugi i medium sezon szósty e, sezon szósty, dalej hmm, co by tu jeszcze tele 5 może, bo widzę, że też coś będą mieli, porachunki australijski serial kryminalny Eee, o, serial oparty o, pra o prawdziwe wydarzenia walki gangów w Melbourne w latach 95-2004. O! Mm. Nieźle, nieźle. Może być ciekawe i to będzie, moi drodzy. Tak, 26 odcinków od podziałku do piątku o godzinie 21:55 będzie leciało i będzie to od 1 września już. Kolejny to serial przygodowy W świecie mitów 13 odcinków Produkcji kanadyjsko-amerykańskiej 4 września w każdą sobotę i niedzielę O 14.30 I to serial o nastolatkach No to się zbyt często nie zdarza Mroczne niebo Kolejny serial Kiedy będzie mi nie wiem Nie mogę znaleźć O tu widzę, że będzie tremę. Serial, który pierwszy odcinek zreżyserowała Agnieszka Holland, yy, Ale będzie on na początku 2011 roku w Cinemax wyemitowany A wiadomo, za to, że będzie sezon drugi ogólnie zamówiony No i zaczynamy teraz, lecimy z Wielką Czwórką yy, Zacznę od TVNu, bo oni mają zdecydowanie najsłabszą propozycję bo bo po raz pierwszy Pojawi się tutaj Mentalista w otwartej telewizji od 6 września. Eee, będzie Fringe również, jeżeli dobrze kojarzę ramówkę TVN-u, czyli nie z tego świata. Sezon drugi, w Stanach będzie trzeci. Lecimy dalej. Polsat. Polsat, tutaj wracają sezony kolejnych seriali. Kryminalne Zagadki Miami, sezon 8 Kryminalne Zagadki Nowego Jorku, sezon 6. Przygody Merlina, sezon drugi. I Kości, sezon piąty. Bez żadnych fajewerków. Dwójka. Szósty sezon Hausa. I nic więcej. Jedynka. Zobaczmy. Co ma jedynka do zaoferowania? Nowość. Jekyll. 6 odcinków produkcji Wielkiej Brytanii. Hmm. Nieźle. Eee... Co my tu mamy? Nad... O! Bracia i siostry będzie jeszcze na jedynce. Znowu. Eee... 4400, sezon czwarty, 13 odcinków. Hmm, pamiętam, że kiedyś właśnie oglądałem sobie na jedynce, ale oni to przerwali. I, na I nie było nic więcej na ten temat. Wracają z czwartym sezonem, zapewne nie będę oglądał. I w kręgu tajemnic, mystery, 12 odcinków francuskiej produkcji No i tak wygląda słabo, słabo, bardzo słabo propozycja na, na jesień polskiej telewizji no. Czyli bardzo słabo, bardzo słabo, bardzo słabo, bardzo słabo, szkoda czy tak to się wszystko wygląda? Eee, ale przecież co? Na pewno będą polskie seriale jeszcze. Będą polskie seriale, mam nadzieję. Czekam osobiście na, moi drodzy, na czas honoru, trzeci sezon. Wiem, że będzie. Jestem tego pewny. Eee. O! I tu już znalazłem w swoich źródłach potwierdzenie. Będzie czas honoru. Serial opowiadający losy bohaterów oddziału Cicho-Ciemnych zrzuconej do okupowanej Warszawy w 1941 roku. E, do obsady. E, co tu mamy? O, Weronika Rosati będzie. Co tu jeszcze jest dalej? O, tancerze będą dalej, chociaż szczerze mówiąc nie oglądałem pierwszy, znaczy kilka odcinków pierwszego sezonu, jakoś mnie nie zachwycił. E... O, Ksawer Żuławski zrobił Tancerzy, 13 odcinków. O, może być ciekawie, może być ciekawie, dalej. E... TVN nie ma żadnej nowości polskiej serialowej, będą tylko kontynuowane odcinki Usta Usta. E... No, i cóż, Jedynka i Polsat. O, te, dwie, te dwie stacje z, wiel z Polskiej Wielkiej Czwórki mają zamiar nam dać yy, nowości. I będą to. Miłość nad rozlewiskiem, czyli kontynuacja domu nad rozlewiskiem. Nie mówię nic na ten temat, bo nie wiem co to było. Moja mama tam coś oglądała, ale to. Nic więcej na ten temat nie wiem. Yy... O, nowością jedynki będzie. będzie serial Ratownicy z Bogusławem Lindą w jednej z głównych ról. O, proszę, Linda w serialu Ratownicy. Co ty, kurwa, wiesz o zabijaniu? Nie wiem, czy to jego cytat, ale mi się z nim kojarzy. A więc, o czym będzie serial? Co tu będzie? O czym to będzie? Będzie tu o Pogotowiu Górskim czyli o ratownikach z Pogotowia Górskiego. Nie czytam dalej. Nie czytam nic więcej na ten temat. Już sam temat mnie odrzuca. Dziękuję bardzo. E... O! Kolejny serial to pod tytułem roboczym 1920 Biało-Czerwone, czyli serial, który ma opowiadać historię Cudu nad Wisłą. Proszę bardzo, to lubię. E... Emisja jest planowana na wiosnę przyszłego roku o, ale ma być pilot 11 listopada wyemitowany proszę bardzo o, coś tutaj widzę dalej trwają castingi do nowego serialu Hichot Losu na podstawie powieści Hanny Lemańskiej pod tym samym tytułem o matko, dobra już dalej, nie wnikam w to dalej co to będzie o, i zaczęły się zdjęcia do piątej z piątego sezonu rancha. Podobno będzie najlepsze. Ha, jasne, już w to wierzę. I dalej lecimy. Polsat ma aż, aż dwie nowości. E... O proszę, będzie na antenie tej połączenie wszystkich dotychczasowych dziwnych seriali typu Magna M i Rancho. Szpilki na Giewoncie. Brawo, Oklaski. Eee, co my tu mamy? O czym to będzie? Eee, bohaterką serialu jest 29-letnia Ewa Drawska. Warszawianka, stworzenie absolutnie miejskie, ewentualnie plażowe. Prowadzi życie łatwe, lekkie i przyjemne. Kocha plotki z przyjaciółkami, zakupy, jazdę po mieście w kabrilecie i pracę. Niestety w wyniku intrygi szefa Ewa trafia do małego działu firmy Zakopanem. O proszę, to jest ostatnie miejsce na Ziemi, w którym pragnęłaby się znaleźć. Ha, ha, ha. I tutaj widzę, że ma być jazda. Hmm. Serial oczywiście dziwny. W roli głównej Magdalena Szejbal, czyli znana z serialu, kobieta znana z serialu Kryminalni. O matkę, jak ja jej nienawidzę. Przepraszam, Pani Magdalena, ale jesteś okropna! Eee, no i wreszcie przechodzę do Ludzi Chudego, czyli serialu, który może być najlepszym, ale zarazem też najgorszym serialem tego sezonu w polskiej telewizji. Jest to polska wersja serialu hiszpańskiego Paco i jego ludzie. Główną rolę gra Cezary Żak, proszę Państwa. Tak, tak. Cezary Żak, który będzie chudym tułowym. My go raczej kojarzymy raczej z grubszą postacią. No ale, jakoś tak to będzie. E, kiedy będzie premiera? Nie mam pojęcia, nie ma żadnej informacji, ale na pewno we wrześniu. E, wiem, że Hotel 52 ma jeszcze wrócić w sezonie tym nadchodzącym ciekawe, ciekawe no, zobaczymy zobaczymy co wyjdzie mam nadzieję no, chciałem powiedzieć, mam nadzieję, że ten sezon jednak będzie udany, ale po tym co ja tu widzę, co się dzieje w tej telewizji polskiej, to wątpię yy, dobra koniec tego odcinka dyktafonu, bo już się no nie, nie rozgadałem się za bardzo 16 minut, no ale nie będę już dalej przynudzał, bo to się zanudziłem czytając i mówiąc o tym, jakie seriale będą na antenie polskim masakra, tyle powiem masakra, jak zwykle polska telewizja odbiega kończymy dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia